Odcinek czwarty No idziemy dalej przez to korzo. A ile jest muzeum we Lwowie Tatku? Pyta Dzidia. Czekaj, policzę Przemysłowy, dzieduszyckich, Narodowy, Jana III Galeria Miejska, Historyczny To pięć, sześć Nie, pięć, bo narodowe jest imieniem Jana III Sześć Lubomirskich, siedem Galeria Miejska osiem Solińskich Dziewiąte szkolne, a to nie byłam, a szkoda, ono jest z 1903 roku, są tam mapy, modele, pieczęcie, najstarsze podręczniki polskie i obcy, cały dział pedagogiczny jest przy ulicy Gosiewskiego. A uniwersyteckie, słusznie, słusznie i politechniki, a ba, a szewczenki, a ukraińskie, a stauro, stauropigialne, nie lubię Ukraińców, mówię. Jurciu, muzeum ukraińskie mają Ukraińcy, ale stauropigia to są rusini. Rusinów też nie lubię. Ojciec patrzy przeciągle, i figliki figlikami, ale taka przenikliwość w jego spojrzeniu jest jeszcze gorsza. Nastraszyć się można. Udaję kojdyma, kozaka, ale mi nie wychodzi. A Czechów? Jestem w rozterce. Ale decyduję się. Nie lubię. A Portugalczyków? A Indian? Jest niedobrze. Jeszcze chwilę. Zacznę się palić. Górzej oczy mi wilgotnieją Właściwie nie wiem dlaczego jest mi tak przykro A w Konstancinie Gdzie pisze tę książkę Jawor za oknem pokoju Numer 19 w Domu Pracy Twórczej to jest prawie całkowicie nagi Ile ja Ci zawdzięczam ojcze Pomijając fakt Że zawdzięczam Ci to Że jestem w ogóle To było tu, w Konstancinie, u naszego lwowskiego wajsa w czasie stanu wojennego. W sposób niebezpieczny odezwał się mój poharatany kręgosłup i wylądowałem tu po raz enty. Opiekował się mną doktor, obecnie profesor Kiwerski. Niech pan napisze dla mnie piosenkę, rzekł leżący obok mnie chłopak bez nogi. Stracił ją, ratując przebiegającą przed tramwajem staruszkę. Jej zostały obie nogi kosztem jego jednej. Opowiedział mi o rozerwaniu rodziny. Tragedia Polakom znana od lat. Co mówię od lat? Od stuleci. Nabrał do mnie w tych strasznych dniach zaufania, słuchając pisanych przeze mnie piosenek. nagrywałem mnie na podręcznik, asytofonik z mikrofonem, przepąkiwał coś o samobójstwie. Zastosowałem terapię ojca, ryzykowną, brutalną, ale uczciwą. Jak ktoś jest takim tchórzem, że chce popełnić samobójstwo, to i popełnić powinien Ale lepiej spróbować raz jeszcze być mężczyzną, a no się uda Po paru tygodniach wróciłem do domu i napisałem dla milego chłopaka piosenkę Znów pojechałem do Konstancina i dałem mu ją w porządku Zapytałem, w porządku odparł, nie znam jego nazwiska Piosenkę nazwałem Lustro nie chcę już z tobą przed wyjściem na miasto rozmawiać Nie gniewaj się, tato Ty wych argumentów niezbitych nie zbiję Ty to dobrze wiesz, że nie stać mnie na to Właśnie dlatego, choć tak mnie to boli Zostawiam ten list, co ułożył się w wiersz Tu pod tym lustrem, przed którym za chwilę Będziesz się goił. Kocham Cię, Tato, Kocham, Ty wiesz, Przecież Ty o tym wiesz. Droga do nieba, tak sam mnie uczyłeś, ta droga prowadzi przez piekło. A mnie od tego chcesz Strzec co niemile By mi życie przez palce Przeciekło Wiem, że przed lustrem Tym wzdychasz a gdyby nie dzieci, nie żona Poprawiasz się też Gdyby nie losy narodu Ojczyzny Twarde Alibi Kocham Cię, Tato, Kocham, Ty wiesz, Przecież Ty o tym wiesz. Wiem, że Ci męstwa, szaleństwa, Odwagi nie brakło, Gdy byłeś w mym wieku. Ja w Twoim może nabiorę rozwagi, zrozumiem coś w sercu na przekór I może kiedyś, choć to go zaboli, by ze mną nie mówić, syneczek mój też List mi położy pod lustrem, przed którym ja będę się golił Kocham Cię, tato, kocham. Lecz wiesz, we mnie też, tato. Wiesz? No więc, jak z tymi Indianami, pyta ojciec, idąc wolnowalami hetmańskimi, zbliżamy się ojciec dzisiaj ja do pomnika Mickiewicza. Indianu nas nie ma. Odpowiadam na burmuszony. Ale Ukraińcy są? No to nie by jadł. I Rusyni też? Też. Znaczy, Jeremy Wiśniowieckiego też byś wygnął. Ta, ta, ta, ta, Co ta to mówi? Ta, ta, ta, ta, ta to mówi, że Jeremi Wiśniewiecki był Rusinem. Jego syn też. A był królem polskim. A był go rodzice znasz? No znam, śpiewałem. To. A rekonstruował jej tekst jeden z redaktorów kuriera ludzkiego. Wielki uczony ukraiński, współpracownik pani wysłuchowy, niejaki pan Iwan Franko. A z Żydami, co? E? Tatu, nabradem powietrza w pluca. Ja jestem antysewita. Ojciec przystanął. Od kiedy? Od przedwczoraj. Tatończo, myślę w cichości ducha, przestań milczyć, bo zaczynam się kłócać. Bądźcie, nie na żarty. Patrzę na dzitkę przyżona tego wszystkiego słucha, no rozpacz. Dziedziu, przerywa wreszcie tę paskudną ciszę ojciec. Nie no, tato słyszy moje myśli, zwariować może. Dziedziu, pójdź kochanie do pana Zaleskiego, to słynna cukiernia na Akademicki, zjedz sobie ciasko i nam też przynieś po jednym. Świat się kończy. Tato sam wyrabia Andrutyc, trudle, wafle, pączki, ciaska i to jakie? A dzidzie posywa do konkurencji. Czy ja naprawdę jestem nieinteligentny? Za co? Pyta dzidzie. I tu dzieje się coś niewiarygodnego. Ojciec wybucha. Ta jak za co? Ta czy, czy ja coś tak? Te, Nagle orientuje się, że dzidzie pyta o pieniądze i nie no, to już zupełnie w głowie się nie mieści. ci rumieni się, żeby jest. A, tak, tak, ta, pewnie będzie. Masz tu o trochę szwajnerów, moniaków. Kup cukierki, tylko. Tylko, mamusi, to niekoniecznie musicie tym głowę zawracać, nie? I tego. No, no idź już. Tatu kuchany, kochany, jak tu fajnie, że i ty się rumienisz, myślę. Przysiadając na zapraszający gest ojca na cokoliku, przypomni komickiewicza. Wiesz, kto się w tym zatrzymywał? <śmiech> Cały tatu. Gdzie, co, jak, kiedy? Zaczynam rozumieć. Podążając za wzrokiem ojca utkwionym w hotelu żorża No, nie mówi się no, tylko nie lub tak. Zrozumiałeś? No, e, to, to znaczy nie. E, to znaczy nie, nie, tylko tak. Książęta się tu zatrzymywali. Cesarze, szach perski, dwernicki, Wernicki, Balza. Kto? No, pisarz francuski, by ja się o nim uczył. Chwila ciszy. Ta, więc to już trzeci dzień. Oj, tatuńciu, tatuńku, myślę intensywnie. Ja oczywiście jestem już prawie dorosły, ale tych lat to ja mam jeszcze trochę mało. Dlaczego ty chcesz ode mnie? Jaki trzeci dzień? Wprawdzie jest trzeci maja. Ale patrzę na ojca, jak na równanie pierwszego stopnia milczy. A dlaczego stałeś się antysemitą? Przez niuńka bardacha. Syna tego pana cobryki sprzedaje na rogu krakowskich. No, tak... <słyska> Myślałem, że go lubisz, podkopił mi dwa znaczki portugalskie <grywa> Trzy dni temu <grywa> Taki buty, ten trzeci dzień Ale każdy mi chyba przyzna, że tak się przyjacielowi nie robi No, no to jak wyrzucamy tych Żydów? Sami niech syjadą Tońciu tyż Zrywam się na równe nogi, jako jak oparzony Co to ta, ta, co tam ta mówi? Ta bez szczepcia i tońcia nie ma wesojej łoskiej fali no. No szczepciu, możesz zostać, ale Tońciu jest synem pani, który jest najstarszą córką pana Tannenbauma z Jalowca i pana Fogelfengera. a przy kozynkranca Jumtenbauma też trzeba będzie wyrzucić, bo to panowie Mieczysław mądrer, jadul, fleischer, Żydzi, jak drut. Nie, nie, to, nie ta, nie, to ta, Tońciu ich nie wyrzucaj! Po pierwsze, nie wrzeszcz, tak, bo pan policjant zaraz się zjawia. Po drugie, czego ty chcesz? Ode mnie, przecież to ty jesteś antysemita, nie ja Nie, tatu, tylko niuńka bardacha No to mów o nie antysemita, tylko antyniunik Albo antybardach Bardach, mówi pan A jak miał na imię, pyta porucznik? Nie wiem, może lubisz, drogi czytelniku, gdy cię wzywają do Palacu Mostowskich Ja tam za tym nie przepadam Głowiłem się, o co mogło chodzić W sprawie mandatu nie wzywają do centrali Przepuska czekała, poszedłem na górę Nie powiem, zaskakująco grzecznie mnie pan porucznik Przyjął kawkę, nawet zaproponował Nie znał pan naczelnego redaktora forum pisarza Jana Gerharda? Owszem, ale pod innym nazwiskiem e, Jakim? Przepraszam, że pytam, ale Znaleźliśmy pańskie nazwisko i adres w notesie osobistym, zamordowanego Bardach Bardach, mówi pan A jak miał na imię? Nie pamiętam, nazywaliśmy go Niuniek hm, Zabawne Czy mógłby pan coś bliższego o nim powiedzieć? Niewiele byliśmy kolegami w gimnazjum Lubiliśmy się nawet Takie tam czasem, wie pan, jak to w szkole? Tak, wiem, wiem Może jednak kawki? Nie, dziękuję bardzo Tak, to jest problem Ojciec zamyślił się głęboko Hotel, pytam? bo wydaje mi się, że wzrok utkwił w Żorżu. Moje pytanie nie wyrwało go jednak za domy. W powstaniu listopadowym Jurciu Żydzi sami podzielili się na dwie, tak by powiedzieć, kategorie, na dystyngowanych i na mniej dystyngowanych, czy mniej postępowych, czy bardziej związanych z religią, no nie tak czy inaczej 300 tych dystyngowanych przystąpiło w stolice do Gwardii Narodowej, a około tysiąca tych, no wiesz, takich jak u nas brodaczy z korkociągami, z pejsami starozakonnych, do Gwardii Miejskiej. Nasz rząd rewolucyjny to za sprawą Lelewela znosił opłaty tak zwane biletowe, to znów za sprawą Chłopickiego, odmawiał przyjęcia Żydów do Gwardii Narodowej. Jedni mówili golenie bruta ani życzliwości dla kraju, ani waleczności nie dodaje. Inni pokładali się ze śmiechu, widząc pejsatych i brodatych gwardzistów miejskich w piętrowych czakach z charakterystycznymi szelkami na krzyż przez pierś. I wiedzieć musisz, że w Towarzystwie Patriotycznym po przemówieniu pana Jakuba Tugenholda prezes Rady Municypalnej, Garbiński, powiedział sto lat temu – Niechaj ustaną różnice religii, urodzenia, godności, majątku, bo gdzie jedynym celem wszystkich jest ratunek ojczyzny, tam wszyscy równymi sobie i braćmi być powinni. A prawda, różnie to potem wywało, ale Mickiewicz pisze w manifestie Legionu Rzymskiego, który sam założył starszemu bratu Izraelowi szacunek, braterstwo, pomoc na drodze do wieczystego i czasowego dobra, równouprawnienie polityczne, i obywatelskie Przed powstaniem styczniowym w roku Jureczku, w roku Właściwie powinienem się obrazić cedzę. W 1863 roku Po narodzeniu Chrystusa Tato cieszy się Dobrze powiedziane Tak więc prawie Dwa lata przed wybuchem powstania, po manifestacyjnym pogrzebie Sybieraka Stobnickiego, odprowadzający tlum z powązek udał się na cmentarz żydowski i odśpiewał nad grobem Antoniego Eisenbauma Boże Coś Polskie. Padły strzały, padł zakonnik niosący krzyż, padło trzech Żydów, Maślanka, Landy i Nissenblad. Rabin, chyba Majzle się nazywał, był członkiem Wydziału Obywatelskiego, a Ignacy Natanson, dyrektoriatu Straży Obywatelskiej. W synagogach odbywały się nabożeństwa patriotyczne A na zaproszeniach widniały nagłówki Boże zbaw Polskę A i w języku hebrajskim wydawano odezwy do braci Polaków Mojżeszowego zakonu To tatuś lubi Żydów? On się uśmiechnął się zgiętym palcem wskazującej prawej ręki Potarł koniu nosa <śmiech> Słuchaj Jurciu Człowiek zabił człowieka Dobrze czy źle? Ta źle a jeśli dostał za to virtuti militari O, to dobrze A jak dostał 10 lat? Oj, tatatat, co tatat? Ja nie dlatego lubię Żydów, że są Żydami Lecz dlatego, ponieważ są inteligentni, sprytni, zdolni Oczywiście, jeżeli są inteligentni, sprytni i zdolni Zapamiętaj sobie Lwowiak w ogóle lubi Lubić, nie lubię natomiast Żydów Którzy jednocześnie dla Polaków są Polakami Dla Żydów Żydami mieszkającymi Niestety w Polsce Dla bolszewików bolszewikami Dla piłsudczyków piłsudczykami Dla wierzących wierzącymi Dla niewierzących niewierzącymi Słowem Mędrzec czy idiota nie przestanie być mędrcem czy idiotą tylko dlatego, że jest Żydem, ani z tego powodu mędrcem czy idiotą się nie stanie, jeśli nim nie jest. Zrozumiałeś? Nie. Czego nie zrozumiałeś? Już zrozumiałem. A uwierzysz, że sprawę utworzenia wojskowej jednostki żydowskiej utrącili właśnie bogacze żydowscy no. Sami natomiast dali ogromne datki pieniężne na Lazarety, wstępowali do Gwardii Narodowej. Rozumiesz coś z tego? Tak. Na pewno? Nie. <śmiech> Oj, pomidorku, ty mój durnowaty, wiesz, widziałem taki sztandar z orłem i pogonią i napisem walecznym braciom poświęcają siostry Izraelitki. Około 200 Żydów brało udział w powstaniu styczniowym. Najbardziej znany był no to już powinieneś wiedzieć e, Karol Karol? Zaczynam pewnie Nie Karol, tylko Izydor Ale za to Karlsbad <grywka> Tak, Karlsbad Na dobrą sprawę mówi tato Jakby bardziej do siebie niż do mnie Jeśli by dobrze poszukać Wśród Polaków zaraz by się nie jeden Polaku żerca A wśród Żydów antysemita Oj, niedobrze Tato chyba pokpiła sobie ze mnie. Wygląda na to, że nie traktuje mnie poważnie Może coś wymyśleć So, ciastka, wrzeszczy triumfajnie No, Dzidzia chyba też z nimi przyszła Dodaje cierpko, ojciec niezbyt zachwycony moim wtargnięciem w tokiego myśli Za chwilę zajadam się papataczem Tacia dostał się język adwokacki sobie Dzidzia zostawiła makagigi a dla mnie nie ma makagiki, pytam. Siostra w ostatniej chwili wstrzymuje rękę, którą wkładała ciastko w usta. Myślałam, że wolisz papatacze, bo wolę. Ale makagiki też lubi. Śmiejemy się wszyscy. Dzień jest pogodny. Taki właśnie, jaki powinien być 3 maja. Jan z Dukli sprawdza z kolumny wrażenie, jakie na niebiańskich zastępach wywiera nasze ukochane miasto w pełnym słońcu. To co, pan? Tak, takiemu łodziecku, cudnemu i, i z tym cudnym sokiem malinowym wody, pan nie wundnie, czy jak to? Ja nie wiedzę. zepleni szczerbata babina przy wózku z jednym kolem i sikaczem do mycia szklanek. Chuculińską chustę ma na głowie tak zawiązaną, że ledwie widać jej roześmiane oczy. Funne, funne, jak tylko szlanki będą czyste, odparowuje tata i przyspieszamy kroku, bo jak przekupka lwowska się rozedrze, to w brzuchowicach słychać. Wiesz, Jurciu, mówi ojciec po chwili milczenia, zastanawiam się czasem, co to miasto ma w sobie takiego, że kto je odwiedzi prędzej czy później, jak to nasze baciary błakają, umarł w butach. I to do samej śmierci. Ale no, no spójrzcie choćby na nazwy naszych ulic. Tych, co są, czy byli: tatarska, serbska, ruska, japońska, szkocka, starozakonna, woloska. Choć Woloska, my, przepraszam, to nie ulica, tylko cerkie Woloska. A jako w wierze przy postawił Konstanty Korniak, taki grek był. Drugi taki w Europie długo szukać. A skoro mowa o wyznaniach, jakie miasto ma arcybiskupstwo? I urmiańskie, o właśnie zapomniałem o ulicy Ormiańskiej, tak. I urmiańskie, i arcybiskupstwo łacińskie, nasze, i arcybiskupstwo grecko-katolickie, i dwa kachaly żydowskie, chyba ze dwadzieścia bużnic. Pan Jojny Precher na przykład kazał sobie wybudować prywatną burznicę By nie wspomnieć już o tej z Żółkiewskiej, o tej z Blacharskiej 27 Ona jest związana z legendą o złotych Róży, Golden Roise, czyli o Róży Nachmanowicz Meczetu tylko brakuje Wracając zaś do Korniakta, pomyślcie, ten Grek z Krety żeni się około roku 1775 z Anną Dzieduszycką. Córkę Anny wydaje za Jana Tarnowskiego, bagatela. Zofię za Herburta. Katarzynę za wojewody Trudzkiego, Aleksandra Chudkiewicza. Syna zajrzeni z córką wojewody sandomirskiego Elżbieto Osulińską. Jak na razie mówimy tylko o jednym z Greków, a tu w XV wieku Krzysztof de San Romulo. Organizuje żupy ruskiej Handel Solo, Robert Bandinelli, uchodźca podobnie jak rodzina u Baldinich z Florencji, zakłada za Zygmunta III pierwszą pocztę we Lwowie. Z Wenecji przybywa w charakterze konsula pan Masari z rodziną. Niemniej słynne rody właśnie to Meraviglia, Scipio del Campo. Przepraszam, na chwilę się oderwę. Scipio... Seniora Rodus Cipio del Campo miałem zaszczyt zaprosić 2 lutego 1976 roku do programu, który reżyserowałem dla telewizji. Namówiłem Irene Santor do przeprowadzenia z tym eleganckim panem, najstarszym lotnikiem w Polsce i na świecie chyba 90 lat, wywiadu na żywo. Pan Michał opowiadał w nieskazitelnym balaku o tym, jak przed 71 laty, lamiąc wszelkie zakazy, przefrunął jako pierwszy i chyba ostatni pod wieżą Eiffla. Ach, to ci dopiero była fantazja baciarska. No ale wracam. A rody loucham de Berier, a pasakasów. A Waków, Szadbejów, Atabaków Potem yy, Wakowskich, agopsowiczów, Augustynowiczów, Teodorowiczów Tak, przyznam się wam Wyjątkowym sentymentem darzę tych wypuklookich, gadatliwych Ormian Przyjechali z tego swojego azjatyckiego Eczmiadżanu Prześladowani jeszcze gorzej niż Żydzi Dziesiątkowani, przepędzani przez Persów, Turków, Mongolów Jakieś tam kany Tamerlany, Selimy czy inna zaraza Przyjechali z obcą religią, kulturą, obcym prawem, obyczajem, językiem, alfabetem A ile wnieśli do polskiej kultury, do nauki, do polskiego przemysłu, rzemiosła, handlu Nie, Lwów naprawdę dużo zyskał dzięki nim Zresztą jestem chyba niesprawiedliwy Wszystkim narodowościom, które do nas przyjechały, Lwów coś zawdzięcza I wszystkie wiedziały dokąd jechać, bo czuli, ile zawdzięczać będą naszemu miastu No i zjeżdżali się goście, proszeni i nie za nadto Mongolowie, Tatarzy, Turcy, Cyganie, Persowie, Kucowolochy, Włosi, Anglicy, Szkosi, Saraceni, Litwini, Francuzi, Niemcy nie mówił już, o, bo już mówiłem o Żydach, o Rumianach, dalej Czesi. A wiecie, kiedy przybyło ich najwięcej? Dzisiaj o dziwo milczy, więc ja ryzykuję. Jak uciekali przed Turkami? <śmiech> Ojciec uśmiecha się. Nie, gdy car, który jak to car zagarniał wszystko, co się tylko zagarnąć dało, zagarnął po dole i Woleń, wydał ukaz na podstawie którego ziemię powywiezionych po powstaniach buntownikach polskich nabywać mogą wyłącznie ludzie wyznania prawosławnego pod warunkiem, że nie są Polakami. Czesi znani z tego, co im się zresztą chwali, że umieją wywąchać interes, przyjechali dość licznie i wykupili, czego miejscowi lub inni przybysze wykupić nie byli w stanie. Jednakowoż dziadki moje narodowy żywioł Polski był nieprawdopodobnie silny Opowiem wam o panu, który nazywał się Wojciech Nie, nie, nie stop nie, Nazywał się Alt Adalbert von Winkler I oto dowiedział się przypadkiem, że jest z pochodzenia Polakiem Zaczął badać dokumenty dotyczące jego drzewa genealogicznego czego? Pytam, bo nie rozumiem, co ma wspólnego Jakiekolwiek drzewo z żywiołem polskim Ojciec znów uśmiechnął się On to zresztą bardzo lubi Zaczął badać dokumenty dotyczące jego przodków A li co z tym drzewem? Mnie tak łatwo zbyć się nie da Otóż wzdycha ojciec i odpowiada cierpliwie Nasi przodkowie Układają się w, w, w, w ten, no ten... Ta nie będę ci tłumaczył, lud pieca. tata jak traci cierpliwość albo gdy się zdenerwuje, natychmiast przechodzi na balak. No, po prostu pan Kętrzyński... Nie Kętrzyński, tylko, tylko, tylko de Winkler. Dy, nie, oj, ta pokala, kalu mi się przez was wszystko. No, jak Boga kocham. Jeszcze raz zaczniemy. Pan Adalbert von Winkler... Zaczął badać swoje drz o, rany boskie, nie, nie, nie drzewo żadne, tylko dokumenty zaczął badać, no skąd pochodzi on, babcia, dziadek, pradziadek, pra-pra-pra-pra dziadek pra-pra patrzymy uważnie dzisiaj i ja i nie bardzo rozumiemy dlaczego tatuś ocierał ze śmiechu. Ale i my lubimy śmiać się Więc rechuczemy na całą ulicę Zyblikiewicza Aż lwowiacy przechodnie zatrzymują się Przyłączają się ochotnie do naszego koncertu Ach Boże, roześmiane miasto Roześmiani ludzie Roześmiane czasy Gdzie to się wszystko podziało? Boże drogi? Gdy muzyczka gra we solo, usia siu każdy biegni, tańczy w polu, usia-siu-sia, wziął pod boki, usia-siu-sia, kroki, usia-siu-sia, usia tra-ra-ra, gra, tra ra, ra. Wirać klawuzna, ra-ra-ra, baksi z nami póki czas, kiedy z nami, masz zabawy, tośwmy minął blas. So Polkietki gurami, uśasiusia, uśasiusia, gnają pary za parami, w u ra ra gra, Łód przybierać klawuzna Ra, ra, ra Baw się z nami, póki czas Kiedy z nami masz zabawy toś kryminał w las No, terkocze, mój budzik, zegarek na ręce Pora na obiad Trzeba przerwać pisanie Patrzę przez okno pokoju numer 19 W domu pracy twórczej zax w Konstancinie Wkładam sweter Ktoś puka do drzwi Proszę otwarte Wchodzi pani redaktor z radia, pamiętam ją ho, ho. Jeszcze z czasów, gdy brałem udział w audycji Muzyka i Aktualności Z Wasowskim, Nowickim Rany boskie Ile to czasu minęło Wstyd się przyznać Przede wszystkim ze względu na panią Danusię Bo wciąż młodo wyglądam Zaraz, zaraz, zaraz Przecież ona nazywa się No tak, Kętrzyńska Zabawna zbieżność nazwisk Piszesz o Kętrzyńskim i wchodzi Kętrzyńska. Prosi mnie o coś, a ja mówię, Panie Danusiu, Pani spojrzy na maszynopis, niewykręcony jeszcze do maszyny. Danusia patrzy i wprawia mnie w usłupienie, bo mówi, pisze Pan o moim pradziadku? Jak to? Nie wiedział Pan, że ja nazywam się de Winkler Kętrzyńska? Nieprawdopodobne. To jest Pani pradziadek? W prostej linii, oczywiście nie mój, lecz męża, który niedawno zmarł. Wojciech Kętrzyński nie umiał ani słowa po polsku, gdy dowiedział się o swoim pochodzeniu od siostry. Wydał tomik pod nazwą Liederbuch eines germanisierten, śpiewnik z Niemczonego czy Niemczonego, piękne wiersze, oczywiście w języku niemieckim. Zaczął uczyć się po polsku, do końca życia nie umiał wypowiadać się w języku polskim bez akcentu, dlatego nie mógł zostać wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Zawsze mówił Krząc, książka. Hmm, był bodaj najbardziej zasłużonym dyrektorem Osolineum. Na grobie jego na cmentarzu Lyczakowskim społeczeństwo olsztyńskie ufundowało nową płytę nagrobkową z napisem. Wojciech Kętrzyński, 1838-1918, wielki syn narodu polskiego, pracą całego życia przybliżał zespolenie w armii i Mazur z Macierzu. Społeczeństwo województwa olsztyńskiego. No, ale resztę to już chyba powiem Państwu na trzeciej kasecie, na pierwszej stronie.